Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego idą do pracy. Ślubowanie złożyli w Sejmie. Akcja Repolonizacja. Premier zachęca do wybierania polskich inwestorów. Tych pociągów w naszym kraju już nie zobaczymy. Czeski Regiojet wycofuje się z Polski. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w Sejmie. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężeni. To cztery osoby, które od miesiąca czekały na ruch prezydenta i zaproszenie na ślubowanie. Nie doczekali się, dlatego to oni do Sejmu zaprosili prezydenta. Karola Nawrockiego na ślubowaniu nie było, a to fragment uroczystości. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o się sędziów tryb...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 Ślubowali Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, a także Dariusz Szostek, Maciej Taborowski i Magdalena Będkowska. Łącznie to sześć osób, w tym dwie, od których prezydent wcześniej odebrał przysięgę. Kancelaria Prezydenta wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że tu cytat Zastąpienie ustawowej procedury ślubowania sędziów TK jest zrzeczeniem się stanowiska. Ta uroczystość to naruszenie prawa, grzmiał wcześniej szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Ustawa bardzo jasno mówi w artykule 4 ust. 1, że ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Wobec nie oznacza koniecznej obecności prezydenta, tak odpowiada zasiadający w Trybunale Stanu mecenas Przemysław Rosati.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 Po złożeniu ślubowania nowi sędziowie idą do pracy. Nie wiadomo jednak czy zostaną wpuszczeni do Trybunału. Na miejscu protestują zwolennicy opozycji, a więcej o tym co dzieje się wokół Trybunału piszemy na radio na Polskie Radio 24.pl. To co polskie na pierwszym miejscu, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu zainaugurował projekt Local Content z korzyścią dla Polski, to pakiet rozwiązań, które mają wcielić w życie zapowiadany rok temu plan repolonizacji polskiej gospodarki podczas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 firm w realizacji inwestycji strategicznych, zwłaszcza w infrastrukturze i energetyce. Globalni partnerzy mają działać lokalnie przez zatrudnianie polskich pracowników i dostawców. Pół roku i koniec. Czeski przewoźnik RegioJet wycofuje się z Polski. O decyzji spółka poinformowała w komunikacie. Ostatnie kursy odbędą się na początku maja. Skąd decyzja o rezygnacji z polskiego rynku? To wyjaśni Aleksander Przoniak. Czeska firma podjęła decyzję po tym, jak Urząd Transportu Kolejowego potwierdził, że RegioJet dopuścił się stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Przewoźnik w grudniu ubiegł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 Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pociągi Red Gio Jet jeździły po polskich torach od września ubiegłego roku. To były informacje Polskiego Radia 24. W pogodzie bez rewelacji na wschodzie pada przelotny deszcz, a wysoko w górach sypie śnieg. Do tego jest chłodno i chwilami wietrznie. 3 stopnie pokazują termometry na Suwalszczyźnie, 6 stopni jest w centrum i 10 gdzieniegdzie na zachodzie kraju. Ciśnienie rośnie aktualnie w Warszawie 1010 hektopaskali. Klimat. Umiarkowana jest jakość powietrza w Kędzierzynie Koźlu w Opolskiem. W pozostałej części Polski stan powietrza na ogół jest dobry i bardzo dobry. To za sprawą tego chwilami silniejszego wiatru. Ponad połowa prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z paneli słonecznych. Do końca dnia nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Klimat Reklamer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 Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. 7 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Połączony z nami pan doktor Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Oglądał Pan, słuchał tego, co kilkanaście minut temu wydarzyło się w Sejmie? Oglądałem, wiem, tak jak no, pewnie w bardzo wielu z naszych słuchaczy. Wiesz, no, by, byłem obecny, w się widza przy kolejnym wydarzeniu tego już bardzo długiego, bo no, przecież przeszło dziesięcioletniego, czy letniego, -letniego procesu. Ma pan poczucie, że to jest wydarzenie przełomowe, że na naszych oczach dzieje się historia, że to może być albo początek odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, który już od ponad dekady pogrąża się w kryzysie, w chaosie, albo ostateczny koniec agonii tej instytucji? Nie, nie mam wrażenia, że mamy do czynienia z jakimś przełomem, co w żadnym wypadku nie jest dobrą informacją, bo taki przełom już tutaj pewnie przydał. Znaczy może, żeby nie zaczynać od jakichś bardzo negatywnych odczuć, to no, takie miałem wrażenie, no jestem wielkim fanem Monty Pythona i trochę miałem wrażenie, że jestem jednym z skaczów, to było spowodowane często, powtarzania powtarzania wobec prezydenta Rzeczpospolitej przed prezydentem Rzeczypospolitej Polski. No brakowało jeszcze, żeby całą salę owiesić jego portretami. No to no, no nie wyglądało to niewątpliwie, czy też nie brzmiało to jakoś specjalnie, e, specjalnie poważnie. Myślę, że wielu obserwatorów miało wrażenie jakiegoś surrealizmu, w jakichś innej sytuacji, w których się, się znaleźli, czy też którą obserwują.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 Będą próbowały się zwalczać. Oczywiście to, to nie stanie się w, w ciągu 24 godzin, ale do, do tego to dąży. No i niestety, no, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją z punktu widzenia państwa. I to ja wcale nie, tutaj nie, nie chciałbym być zrozumiane w ten sposób, że to, co dzisiaj się zdarzyło, położyło nas w tak zwanym położeniu. Nie, bo to jest tylko i wyłącznie część już bardzo długiego, już nastoletniego procesu, który są umoczone w dwie najważniejsze siły, siły polityczne, wraz zresztą z koalicjantami. Czyli praktycznie no możemy powiedzieć, że nasza, nasza klasa polityczna bardzo brzydko się bawi, bardzo dobrze się czuje najwyraźniej w, w tej zabawie. A ta a odpowiedzialność, panie doktorze, skończysto. ta odpowiedzialność jest rozkłada się symetrycznie? Tutaj bardzo trudno byłoby to, by to policzyć, bo też mieliśmy różne układy władzy. Jeżeli chodzi o punkt startowy, to niestety trzeba przypominać, że wszystko zaczęło się jeszcze w kadencji 2011-2015 pod koniec z ustawy o Trybunale i wybraniem na zapas yy, czy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj słyszałem, że Piotr Gorzelski, marszałek Gorzelski yy, nazwał to, co yy, to... Dobrze przytoczył. W każdym razie, że to było potem wykorzystane przez do, do niszczenia, do niszczenia trybunału. No tak było, tylko to też samo w sobie, było już niszczeniem trybunału. Także tutaj mamy ten punkt no, startowy, potem tak. trybunał potem, konstytucyjny się, się mał... z tą decyzją Sejmu, panie doktorze, rozprawił. To znaczy to było przedmiotem pracy trybunału konstytucyjnego. On się pochylił nad tą decyzją Sejmu. Tak, jak, jak najbardziej, ale tu już to wybranie na zapas hmm. jak się okazało, też nie było to w pełni zgodne z. Zobowiązującym prawem. To był początek. Potem mieliśmy 8 na 8 lat, gdzie yy, można powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, głównie tak, jego, jego ekipa, jako część, część Zjednoczonej Prawicy pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości, ja bym to ubrał w takie słowa: zakupili cysternę wypełnioną po brzegi yy, benzyną czy ropą naftową, przemalowali w barwy Straży Pożarnej, twierdzili, że gaszą pożar, tak naprawdę dolewając te, tego paliwa do ognia w yy, nieprzerwanie przez 8 lat. Po czym przyjechała druga cysterna pod, pod nazwą w, wcześniejsza demokratyczna opozycja. Tak samo wypełniona benzyną i cały czas mamy, mamy dolewanie, dolewanie. I co jest najistotniejsze, zauważmy, że przez cały ten okres e, nikt nie chce zrobić kroku w tył. Nie ma woli porozumienia politycznego, które jest moim zdaniem niezbędne, zarówno niezbędne do tego, żeby z tego kryzysu wyjść. Bo my nie mamy do czynienia z kryzysem prawnym. Tego na gruncie prawa już się nie da po prostu rozwiązać. To jest kryzys polityczny to od bardzo wielu lat. E, nikt nie chce zrobić kroku, kroku w tył. E, ja nie spodziewam się, że w, w, taka wola porozumienia powstanie po którejkolwiek ze stron. Owe będą, będą dążyły do. Czy też będą funkcjonować zgodnie z paradygmatem, wewnątrz którego, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nasz jest nasz, to jest dobry i demokratyczny i wszystko jest wspaniale. Natomiast, jeżeli nie jest nasz, to jest zły, jest złamaniem wszystkich możliwych zasad, włącznie z, pewnie z dekalogiem. Ale też zauważmy, że obie strony sporu politycznego bardzo dobrze się w tej sytuacji odnajdują. Nie leży w ich interesie politycznym uspokojenie tej sytuacji, ponieważ mamy do czynienia z czynnikiem bardzo mocno mobilizującym społeczeństwo po obu stronach. Zależnie od tego, kto, kto jest w tym momencie u władzy, to szczególnie ci, ci drudzy mogą mobilizować swoich zwolenników. I widzimy no to, przecież, to jak panie tamci, doktorze, jak tamci... na ulicach Warszawy. Widzimy demonstracje, które tworzą się i, i przechodzą ulicami Warszawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sejmem, ta przed Trybunałem, siedzibą Trybunału Konstytucyjnego nieco liczniejsza, więc widać rzeczywiście, że rzeczywiście mobilizacja wyborców opozycji, no, głównie opozycji tutaj jest znacząca. Tak, a przed kilkoma laty w poprzednim układzie władzy mieliśmy też demonstracje i też zwolenników pozycji to była tu druga opozycja, także zmieniało się szydeł, ale zauważmy, że schemat funkcjonowania jest dokładnie ten sam. Także znaczy, ten czynnik mobilizacji jest bardzo mocno wykorzystywany. Też dla dwóch, dwóch głównych ugrupowań w na naszej scenie politycznej e, utrwalanie tego konfliktu, podgrzewanie go jest o tyle korzystne, że to wzmacnia, czy też w pewnym sensie nawet czasami e, pozwala ratować ich dominację. Na tej scenie, ponieważ czasem główni aktorzy pozostając innym przyłom politycznym bardzo trudno, e, bardzo trudno się przez to przebić. Tutaj też dochodzimy do takiego wniosku, to, do którego, który często też y, jest y, przedstawiany, że y, pewnym problemem, bardzo istotnym problemem naszego systemu partyjnego jest to, że w y, warunkiem istnienia dwóch najważniejszych sił politycznych jest ten przeciwnik, przeciwnik z tej samej dwójki. Tutaj w mojej ocenie trochę, trochę bardziej jest potrzebny PiS platformie, czyli dzisiaj koalicji obywatelskiej niż, niż vice versa, ale tak czy inaczej jest to u jednego i drugiego. Jest to w tym momencie fundament, jakby kamień, kamień, kamień węgielny, w, w założycielski, który w ogóle w, w, w, daje podstawy do tego, dlaczego dana formacja ma istnieć, czyli nie jest to budowanie pro, pozytywne. Dlaczegoś tylko budowanie przeciw, przeciw, przeciw komuś, przeciw czemuś. To, no i obie, obie te formacje, ten paradygmat bardzo, bardzo dawno temu, bo to jest jeszcze, jeszcze dawniej niż początki kryzysu yy, związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. One w, w ten bambeszu weszły, one się bardzo dobrze odnalazły, okopały się z każdej możliwej strony. Te zasieki okopy to już jest naprawdę bardzo poważna konstrukcja. No i tak sobie funkcjonują z, ze szkodą dla instytucji państwa, ze szkodą również dla społeczeństwa. No tutaj, no niestety, ale musimy powiedzieć jednoznacznie, że interes polityczny w poszczególnych formacji przeważa. Wracając jeszcze do tego dzisiejszego wydarzenia, bo ono jest rzeczywiście bez precedensu. Marek Safian, profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który uczestniczył w tym dzisiejszym wydarzeniu, jak kilku również byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, tak podsumował to, co dziś wydarzyło się w Sejmie.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 Problem polega na tym, że w powszechnym odbiorze często jest mylone powołanie sędziego, mianowanie sędziego sądu powszechnego, czy Sądu najwyższego, z aktem przyjęcia ślubowania. To jest zupełnie co innego. Mianowanie rzeczywiście jest aktem współtworzącym stosunek sędziowski, czy pozycję sędziego, natomiast czynność techniczna, ceremonialna pana prezydenta ma zupełnie inny charakter i na pewno nie jest tak zwanym aktem kreacyjnym czy aktem urzędniczym. Panie doktorze, jakie polityczne konsekwencje będzie miała ta dzisiejsza uroczystość? Pytam również o reakcję kancelarii prezydenta, otoczenia pana prezydenta i sama, samego prezydenta Karola Nawrockiego. Mamy oczywiście ten, to poranne oświadczenie szefa jego kancelarii, Zbigniewa Boguckiego. Mamy wcześniejsze wypowiedzi, takie grzmiące o tym, że jeżeli sędziowie złożą przysięgę w no to wtedy będzie złamanie prawa. Mamy się spodziewać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych ludzi? Myślę, że po prostu w nadchodzącym okresie, czyli do wyboru w roku 2027, prezydent jego otoczenia, ale też cały obóz polityczny, z którego prezydent się bądź po prostu nie będą tych sędziów uznawać. Będzie to ciągle podnoszone, że oni zostali po pierwsze wybrani nielegalnie, bo... Pamiętajmy, że tam jeszcze ten zarzut jest oczywiście z tej strony obozu politycznego. Nie, nie że nie zostaje zaprzciężeni, ale też, że nielegalne było ich wybrani w tym momencie. Tam dopatrują się problemów. No i oczywiście to, że złożyli w quasi czy anty ślubowanie w nie tych okolicznościach, więc tak naprawdę to ich nie ma. No i jakby będą pewnie próbowali metodą, no tak jak to jesteśmy przyzwyczajeni po obu stronach tej politycznej barykady, metodą faktów dokonanych jakby zarządzać tym o ewentualnej alternacji władzy w roku 2027. Myślę, że tak będzie tak będzie rozpisany plan. No i wtedy no, znowu usiądziemy wszyscy, będziemy rozmawiać o Trybunale. Zmienią się nam jakby w ugrupowania stojące za hasłami opozycja i rządzący, a poziom bałaganu Poziom tego pożaru będzie pewnie, no, jeżeli nie taki sam, to tylko i wyłącznie możemy spodziewać się, że jeszcze bardziej niebezpieczny, jeszcze, jeszcze wyższy. Chyba, że wcześniej, ale to jest chyba najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Dojdzie do rozwiązania siłowego, czyli rozwiązania z wykorzystaniem instytucji siłowych państwa. Mam nadzieję, że to pozostanie tylko i wyłącznie w, w sferze w, no, pewnych dywagacji, czy naukowych, czy publicystycznych, no to, już byłoby, to wtedy faktycznie mielibyśmy do czynienia z przełomem, z przekroczeniem pewnego Rubikonu którego myślę jako społeczeństwo żyjące w państwie demokratycznym nie chcielibyśmy nawet na oczy widzieć, a to dopiero przekraczać. Pan snuje te prognozy na przyszłość, a ja bym chciała państwa zabrać w podróż w czasie i, i cofnąć, się, cofnąć się w czasie do roku 2015, bo wtedy o zaprzysiężeniu wobec prezydenta tak mówił Stanisław Piotrowicz, wtedy poseł Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy. Osoby składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Konstytucja nie wymaga bezpośrednio, aby ślubowanie od osób wybranych na stanowisko sędziego odbierał prezydent. Ślubowanie jest niewątpliwie istotne, bo kreuje możliwość pełnienia funkcji, ale Konstytucja pozostawia do rozstrzygnięcia ustawodawcy przed jakim organem państwa zostaniono złożone? Czy to dowód, panie doktorze, na to, o czym już, już pan wspomniał w naszej rozmowie, że zmieniają się te szyldy, że zmieniają się etykiety i że miejscami zamieniają się ci, którzy kiedyś byli po stronie rządzącej, teraz przechodzą do opozycji i tak to się w naszym systemie politycznym plecie, że co wybory, mamy zmianę miejsc i zmianę punktu siedzenia, a od niego, jak wiemy, zależy punkt widzenia? No tak, to można trochę do tobie stwierdzić, że no chyba rzadko spotykamy taką jednolitość wręcz stanowisk między e, byłem posłem tutaj przytoczonym, a w, e, byłem prezesem trybunału. Także to, no to, to jest, to jest, to jest, to jest ciekawe. No można powiedzieć, że budujące już tak bardziej bardziej na poważnie. No, pamiętajmy o tym, że w procesie politycznym, szczególnie w procesie komunikowania politycznego bardzo wiele rzeczy ma znaczenie, ale. Fakty, rzeczywistość czy też prawda, niezależnie jak rozumiemy, nie mają najmniejszego znaczenia. To jest komunikowanie oparte na oddziaływaniu na emocje, więc my jesteśmy tego jako obywatele zawsze, zawsze ofiarą. Zresztą podejrzewam, że gdyby dobrze poszukać po archiwach, to też znaleźlibyśmy w jakąś odpowiedź polityka dzisiejszego obwodu rządzącego, który wtedy na odmiany stwierdził, że ślubowanie może być tylko i wyłącznie w bezpośredniej, w bezpośredniej towarzystwie prezydenta, bo inaczej jest nieważne. No i to pokazuje, że tak naprawdę nie mamy do czynienia w żadnym. Ja też potwierdza, że nie mamy do czynienia w żadnym wypadku ze sporem na gruncie prawa. Mamy do czynienia ze stuprocentowo sporem politycznym do ewentualnego rozwiązania go. Rozwiązania tego kryzysu, którym, z którym my jesteśmy. Też należy wykorzystywać narzędzia polityczne, no tylko, że osoby, które mają do nich dostęp, zbyt dużo zyskują na rozwiązywaniu tego konfliktu. Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski staje się od dziś jedną z najważniejszych postaci na scenie politycznej w naszym kraju. Przestaje być sędzią, jeśli w ogóle kiedykolwiek ta rola była dla niego nadrzędna, a zaczyna być politykiem, bo to od jego decyzji będzie zależało, to jak będzie rozwijać się sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym i wokół niego? W mojej ocenie ogromna większość osób, Zaangażowanych w, w, w kryzys Trybunału Konstytucyjnego, w tym również e, powiedzmy szeroko pełniących zawody prawnicze, w, bo tutaj nie tylko o sędziów chodzi, tak naprawdę wchodzi w rolę polityczną. Bardzo często nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o, e, o w, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj nie mamy do czynienia z taką specjalną, specjalną zmianą. Również przecież te zarzuty pojawiają się względem osób e, wybranych, wybranych w ostatnim czasie. Przez sędem, że również tam w tym gronie też mamy do czynienia bardziej, czy czasami bardziej z politykami niż z sędziami. No to jest ten problem, ale no to dalej się wpisuje w, w, w, w tą ścieżkę zaogniania konfliktu, w, tą ścieżkę, żeby tą temperaturę podnosić, zyskiwać politycznie w, w ten czy inny sposób dzięki dzięki bardzo wysokiej temperaturze tego sporu, dzięki też skupieniu uwagi opinii publicznej na tym sporze, bo tutaj może jedna i druga strona bardzo jasno rozpisywać w ramach oczywiście swoich narracji poszczególne role, tak? Kto tu jest tym dobrym, bryserze na białym koniu, kto tu jest tym czarnym charakterem, kto buduje, jak to niższy, więc to, no wokół tego w, w myślę, że studenci pierwszego roku spokojnie by rozpisali na raz najbliższe parę do kilkunastu miesięcy i w, dużo by się pewnie z rzeczywistością nie rozwinęli. Żeby nasi słuchacze nie pozostali w takim poczuciu, że tylko Trybunał Konstytucyjny i sprawa Trybunału Konstytucyjnego to jest temat numer jeden i w ogóle jedyny dla naszej debaty. No jednak będziemy pozostawać przy tym temacie. Panie doktorze, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego teraz w Sejmie zorganizował na ten temat swoją konferencję prasową. Posłuchajmy. Prezydentowi 18 marca Zwróciłem się z pismem do pana prezydenta, którego konkluzja brzmi Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca na wakujące dotąd stanowiska sędziowskie i przyjęcie od nich ślubowania. 25 marca zwróciłem się do Pana Prezydenta z następującym pismem. Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do pisma, które przeczytałem przed chwilą, dotyczącego sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca, pragnę zapewnić, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przedmiotową kwestią pozostaje otwarty na spotkanie w dogodnym dla pana prezydenta terminie. Jednym słowem zaproponowałem i poprosiłem o spotkanie pana prezydenta, żeby ustalić wspólne stanowisko w tej sprawie. Dziś, 9 kwietnia, w odpowiedzi na inicjatywę wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w obecności byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Zdzienickiego, Andrzeja Cola, Marka Safiana oraz pana Jerzego Stępnia oraz w obecności prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego, prezesa Krajowej Rady Komorników Adama Derdy, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych pani Doroty Markiewicz pana Wodzimierza Chruścika oraz prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie pani Doroty Markiewicz i notariusza zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta. Na tym procedurę uważam za zakończoną. Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa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 15 października 2023 roku głosowało 11 milionów obywateli, obiecały przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego Polkom i Polakom. Temu służyły dzisiejsze decyzje. Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, mamy czas na kilka pytań, tylko uprzejma prośba, wyłącznie w temacie dzisiejszej uroczystości. Dzień dobry, Tomasz Grodecki, Niezależna Gazeta Polska, codziennie. Panie Marszałku, pytanie, kto jest organizatorem tego dzisiejszego wydarzenia, ślubowania w Żabkach, bym powiedział. Czy to jest kancelaria Sejmu, czy pan marszałek podpisywał jakieś pisma, jeżeli chodzi o organizację tego dzisiejszego wydarzenia, czy... Sejm. Czy pan marszałek ma jakiekolwiek analizy prawne, czy, e, które e, mówią o tym, e, że tego typu e, wydarzenie e, mogło się odbywać na terenie Sejmu w tym e, trybie? E, I pytanie, dlaczego całość była zamknięta dla mediów? Panie redaktorze, zapraszali na to spotkanie wybrani sędziowie. Byli gośćmi Sejmu. Jeżeli chodzi o sprawę interpretacji prawnych, tak jak poinformowałem w swoim oświadczeniu, sprawy uważam na dziś za zamknięte. Ale to sam I nie będę wchodził w interpretacje prawne, bo sprawa się dziś zamknęła. Jeżeli chodzi o dostęp mediów, uprzejmie informuję, że wszystkie telewizje miały prawo skorzystać z sygnału. I, no, I wszystkie skorzystały, no, Te, które chciały, a jeżeli chodzi o te telewizje, które nie chciały, informacja i cała transmisja była w internecie, więc media miały dostęp do całego spotkania. A decyzję o tym, że nie ma y, dostępu dla wszystkich mediów podejmowali sędziowie czy Kancelaria Sejmu? Wszystko w tej sprawie. Proszę A jeszcze chciałem pytanie. dopytać, bo nie dostałem odpowiedzi na pytanie dotyczące analiz. Rozumiem, że analiz nie były. Marszałek jednoosobowo zdecydował, że to dzisiejsze to wydarzenie będzie wyglądało tak, jak wyglądało. Proszę pana, ktoś musi położyć kres chaosowi. Kres chaosowi został położony. I Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, tak odpowiada na pytania dziennikarzy po uroczystości ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest bezsprzecznie informacja polityczna i nie tylko polityczna numer jeden, do której niejednokrotnie będziemy w Polskim Radiu 24 jeszcze wracać. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych w Sejmie. Ślubowanie złożyli wszyscy sędziowie powołani przez Sejm 13 marca, czyli Magdalena Będkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, a także Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Na uroczystości nie było prezydenta Karola Nawrockiego. Według Pałacu Prezydenckiego zaprzysiężenie bez udziału prezydenta jest nieskuteczne. Ślubowanie to dopiero początek, a pyta... Teraz się zaczną, mówi nam Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Wejdą, tam, wpuszczeni. I przywita ich Bogdan Święczkowski, obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czy będą otrzymywać pensje, czy prezes będzie im wyznaczał sprawy, którymi mają się zajmować. To jest wielka zagadka. Dowiemy się w ciągu kilku następnych godzin, jaki tak naprawdę status będą mieli ci sędziowie. Bo nowi sędziowie zapowiedzieli, że po złożeniu ślubowania pójdą do pracy w Trybunale, o ile zostaną tam wpuszczeni. Komisja Europejska domaga się od Węgier pilnych wyjaśnień. Chodzi o przekazywanie informacji i dokumentów Kremlowi. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ma poruszyć te kwestie w gronie europejskich przywódców. Rząd jednego z państw współpracuje z Rosją działając w ten sposób aktywnie na szkodę bezpieczeństwa i interesów Unii oraz wszystkich jej obywateli. Tak mówiła rzeczniczka Komisji Paula Pinio. Sprawa dotyczy kolejnych ujawnionych rozmów szefa węgierskiego msz z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławroni. Wynika z nich, że Budapeszt koordynował stanowisko z Moskwą, ale też miał przekazywać Kremlowi unijne dokumenty. 13 milionów złotych na odbudowę po powodzi trafi na Opolszczyznę. W tamtejszym urzędzie wojewódzkim podpisano umowy na naprawę infrastruktury zniszczonej przez wodę półtora roku temu. Najwięcej 11 milionów trafi do głuchołas, mówi burmistrz tego miasta Paweł Szymkowicz.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 Dzień w Polskim Radiu 24. W naszym wczesno-popołudniowym programie teraz e, przyjrzymy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nie żyje Ali Yusuf Harshi, to sekretarz i bratanek przywódcy Hezbollahu. Zginął w środowym ataku na Bejrut. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na izraelską armię. W środę Izrael przeprowadził zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie, w którym zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. Wcześniej, jak pamiętamy, Waszyngton i Teheran zgodziły się na dwutygodniowe wstrzymanie ognia. Władze Stanów Zjednoczonych i Izraela zaznaczyły, że porozumienie to nie obejmuje trwających działań militarnych na terytorium Libanu. Innego zdania były władze Iranu. My łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, wysłannikiem Polskiego Radia do Izraela. Witaj Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. No nieporozumienie gotowe, chociaż kiedy ogłoszano ten rozejm, zawieszenie broni, wtedy mieliśmy takie wrażenie, że świat odetchnął z ulgą. Teraz ta ulga wydaje się coraz bardziej iluzoryczna. Dokładnie tak jest. Jak mówisz, nieporozumienie albo strategia negocjacyjna jednej lub drugiej strony rzeczywiście wydaje się, że doszło do dużego przynajmniej nieporozumienia, dlatego że tutaj nie tylko Iran i Stany Zjednoczone mają różne percepcje tego, na co się zgodzono, ale dzisiaj także główny negocjator, czyli Pakistan, były szef, były szef dyplomacji Pakistanu, który brał udział w tych rozmowach, negocjacjach, też twierdzi, że zdaniem Pakistanu Liban był w porozumieniu o zawieszeniu broni. To wszystko oczywiście dodaje do niepokojów o przyszłość rozmów pokojowych, które mają się rozpocząć w Islamabadzie już za niewiele, ponad 24 godziny przecież. W drodze do Islamabadu jest irańska delegacja. Tam na czele amerykańskiej delegacji ma być wiceprezydent J.D. Vance, ale te rozdźwięki pomiędzy tekstami tego, na co się zgodziło, obydwie strony są zbyt potężne w tej chwili, żeby dawać nadzieję, na to, że zostanie zawarty trwały pokój, chyba, że oczywiście jak wspomniałem jest to taka strategia negocjacyjna. Irańczycy chcą, żeby mm, można było dalej wzbogacać Uran. Wydaje się to nierealne. Tak samo jak nierealny wydaje się postulat wycofania wszystkich wojsk amerykańskich z Zatoki Perskiej. Ja przypomnę, że takim głównym postulatem związanym z biblijnym, biblijną groźbą Donalda Trumpa o unicestwieniu irańskiej cywilizacji była kwestia otwarcia cieślinnych hormus i Cie Hormuz i jak ci wiemy, cieśnina Ormus wciąż nie została w pełni otwarta. We środę przez ten przesmyk przepłynęły dwa statki. Jeden pływający pod banderą Liberii, drugi pływający pod banderą Grecji. Ale dziś na przykład Rada Strażników Rewolucji Islamskiej opublikowała mapę, z której wynika, że większość cieśniny Ormus jest zaminowana, co amerykańskie władze sugerowały już na początku wojny. Cieśnina Ormus jest zatem no swego rodzaju zakładniczką w tym sporze, w tym nieporozumieniu dotyczącym założeń, głównych założeń tego rozejmu, tego zawieszenia broni? Powiedziałbym inaczej, jest asem w rękawie Irańczyków, bo wygląda na to, że Irańczycy rozdają karty w tym momencie i te informacje dotyczące żądań Iranu, no one są absolutnie nie do zaakceptowania. Wydaje się, że nie są do zaakceptowania na pewno przez Izrael, być może przez Stany Zjednoczone. Też sprzeczne informacje płyną do nas z Waszyngtonu, bo na początku oczywiście pamiętamy, jak Donald Trump triumfalnie ogłaszał, że Irańczycy zgodzili się na propozycje amerykańskie, że te propozycje, które zostały przedstawione, są jakąś podstawą, dobrą podstawą do dalszych negocjacji. Później, wczoraj, kilkanaście godzin po wpisach Trumpa, rzeczniczka Białego Domu twierdziła, że Donald Trump irańskie propozycje, i to jest cytat, wyrzucił do kosza i że tak naprawdę w tym momencie nie mając możliwości skonfrontowania jednej i drugiej strony bezpośrednio, no wydaje się, że dwie strony mówią o zupełnie różnej rzeczywistości. Tomku, jeszcze zapytam cię o Jerozolimę, bo łączyliśmy się dość regularnie w okolicy świąt wielkanocnych. Mówiłeś o tym, jak wygląda stare miasto Jerozolimy, jerozolimskie w tym, w tym okresie. Dzisiaj czytam w agencjach o tym, że od dziś właśnie te wszystkie święta, święte miejsca dla wszystkich monoteistycznych religii w Jerozolimie mają być otwarte. Tak, i są otwarte rzeczywiście przede wszystkim meczet Alaksa, który pozostawał zamknięty przez ponad pięć tygodni, także w czasie Ramadanu. Dziś też z pewnymi ograniczeniami, nie już do 50 osób, ale 600 osób jednocześnie może przebywać w meczecie Laksa. Otwarta jest Bazylika Grobu Pańskiego, otwarta jest też Ściana Płaczu. To pokazuje, że Izrael, to był też sygnał wysyłany przez premiera na Netanyahu, że to porozumienie ma realny wpływ na sytuację w Izraelu, że wojna niejako się skończyła, ta część przynajmniej związana z atakami rakietowymi. To co ja mogę powiedzieć tutaj będąc w północnej części Izraela to jest to, że tu gdzie jestem w tej 30 kilometrów od granicy z Libanem no, ataków i alarmów rakietowych od wczoraj rzeczywiście nie było, chociaż Hezbollah przeprowadzał bardziej punktowe ataki w, na miejscowości położone w tym pasie najbliższym 5 kilometrowym granicy od granicy z Libanem. Chociaż oczywiście operacja lądowa sił izraelskich trwa hmm. i to co powinno w tej chwili najbardziej niepokoić, no to jest to, że Izrael absolutnie nie wycofuje się ze swoich deklaracji dotyczących zajęcia południowej części Libanu. Tomasz Sajewicz, bardzo dziękuję. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Izraela yy, mówił do Państwa. Tomku, jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Komentarz.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 bo to wszystkie państwa będą cierpieć. No właśnie, panie profesorze, mówi pan o porażce Stanów Zjednoczonych. No Na pewno w tej wojnie nie możemy mówić o e, zwycięzcy, bo chyba jeszcze go nie ma, e, ale można mówić o tym, kto bardziej ją e, przegrał i być może są to Stany Zjednoczone. E, czy jest nie. takie ryzyko, że e, sojusznicy z Sojuszu Północnoatlantyckiego, z NATO i całe NATO będzie teraz e, traktowane w tej narracji amerykańskiej jako swego rodzaju kozioł ofiarny?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 Ale kiedy czytam i słucham Marka Ruttego, który wczoraj się spotkał w Białym Domu z prezydentem Trumpem i Mark Rutte mówi tak, szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, sekretarz generalny NATO, że Trump jest rozczarowany niektórymi sojusznikami z NATO i to jest dla Marka Ruttego zrozumiałe. To zastanawiam się nad sensem tej, tej wypowiedzi. Na ile to są słowa skierowane do właśnie krajów sojuszników, na ile to jest swego rodzaju, no użyję tego może nieeleganckiego sformułowania, podlizywanie się Trumpowi, obłaskawianie go. Nie da się obłaskawiać Trumpa. To równie dobrze można byłoby zacytować pewną bajkę o skorpionie, prawda? że taka jest natura skorpiona. Trump po prostu traktuje wszystkich według standardu siły i ruta jest dla niego tylko i wyłącznie narzędziem. Nie ma znaczenia. Smutne jest to, bo tak naprawdę Europa ma potężne karty i to nie jest tak, że Amerykanom się wydaje, że to oni, o oh, co to oni tutaj wycofają się z Europy. Bo jak słusznie Meloni zauważyła, no dobra, to zabierajcie się z naszych baz. No i ciekawe, jak szybko Amerykanie by tutaj wycofali się. Mówiąc kolokwialnie, zrobili się, zrobiliby sobie swoją własną amerykańską wyspę, tylko bez Europy projekcja amerykańskiej siły na Bliskim Wschodzie praktycznie nie istnieje. W regionie Afryki też. Więc oczywiście Trump może teraz się obrazić i zabrać wojska, no ale to jest sytuacja, w której... Jeżeli nie będzie sojuszy, to y, Trump i y, Ameryka będzie tylko wielkim państwem y, na oddalonym kontynencie. To wiedzą wszyscy i dlatego wszyscy zawsze chcieli, y, aby ten sojusz natowski rozpadł się, bo siła sojuszu była w możliwościach reakcji wszystkich państw razem wziętych na zagrożenie y, z zewnątrz. Natomiast Trump kompletnie to zniszczył, uważając, że NATO ma być y, dostarczycielem sił ekspedycyjnych, którego on komuś chce dać w web. No i znów słyszymy, tym razem z ust rzeczniczki prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że prezydent Trump rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Z drugiej strony czytamy w Wall Street Journal o tym, że Amerykanie rozważają, właściwie amerykański prezydent rozważa przeniesienie wojsk amerykańskich z takich krajów jak Hiszpania czy Niemcy do Europy Wschodniej, czyli tutaj Polska, Rumunia, Litwa, Grecja są na tej liście krajów, gdzie amerykańscy żołnierze mogliby właśnie z Hiszpanii czy z Niemiec przyjechać. Pytanie o reakcję Rosji w tej sytuacji, o relacje amerykańsko-rosyjskie, no bo jeżeli Amerykanie pojawią się w większej liczbie w Polsce, w Rumunii czy na Litwie, no to zbliżą się także do rosyjskich granic. Czy znaczy, ja powiedziałbym tak, z punktu widzenia Rosji ja bym kibicował Trumpowi i wysyłał do niego prawda, te gratulacyjne telegramy, świetnie do dokop Włochom, dokop do kop Niemcom. Nie można przenieść tych sił, które Trump twierdzi, że może przenieść do, na obszar flanki wschodniej, choćby dlatego, że to nie jest kwestia przerzucenia żołnierzy, tylko zbudowania całej infrastruktury. Takiej jak Rammstein, takie jak bazy we Włoszech, takie jak bazy w Hiszpanii, bazy marynarki. To jest złudne, że ja zabieram swoje zabawki i przenoszę żołnierzy. Mało tego, z punktu widzenia wojska z punktu widzenia Pentagonu, z punktu widzenia operacji wojskowych, wręcz odwrotnie te bazy nie powinny być tutaj, dlatego że właśnie w momencie jakiegokolwiek kryzysu są narażone na bezpośrednie zniszczenie. Więc to jest tylko mamienie państw Europy Wschodniej moim zdaniem i granie na wewnętrzne rozbicie NATO bez względu na konsekwencje. Tak więc tutaj nie cieszyłbym się z tego, ponieważ potencjalny koszt przerzucenia tutaj kilkuset czy kilku tysięcy żołnierzy to będzie oczekiwanie pełnej wasalizacji i podporządkowania się Stanom Zjednoczonym, bo inaczej zabiorę wszystkich, a to... Nie jest dobry sposób na budowanie bezpieczeństwa. Te kolejne słowa ze strony rzeczniczki prezydenta Trumpa o możliwym opuszczeniu stanów NATO przez Stany Zjednoczone. To jest kolejna taka groźba, trochę bez pokrycia, czy to jest powód do obaw dla europejskich sojuszników, a szczególnie dla nas na wschodniej flance? Zanim w którym Bożym, Trump przekona kongres, żeby to nastąpiło, to dobrze, ale większość kongresu jest temu przeciwna. A wiedząc, że Trump dojdzie do władzy, uchwalono powiedzmy specjalną regulację prawne uniemożliwiające prezydentowi podjęcie decyzji o wyjściu z tego sojuszu. Natomiast Trump i tak może w ramach tego doprowadzić do takiego bałaganu, wycofywania wojsk, zawieszenia współpracy z poszczególnymi państwami, że sojusz stanie się martwy. Co może to powstrzymać, panie profesorze? Ja wiem, ja z dawno nie miałem do czynienia z dziećmi w Piaskownicy, więc hmm. jest trudno mi tutaj powiedzieć, co może powstrzymać Trump. jeszcze do niedawna wydawało nam się, że zwiększanie wydatków na obronność w poszczególnych krajach NATO i wydawanie tych pieniędzy za oceanem, że to był ten argument, który mógł przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, tylko że aktualnie wydawanie pieniędzy za oceanem polega na tym, że my damy pieniądze dla Amerykanów, a Amerykanie być może za 5-7 lat dostarczą nam jakiś sprzęt, albo nie. Bo, bo sami wystrzeliwują bo się tam, na Bliskim Wschodzie. Wystrzeliwują się na Bliskim Wschodzie, bo będą musieli wzmocnić sojuszników, a w końcu okaże się, że będą sprzedawali tym, kto zapłaci najlepiej. Najwięcej i tak dalej. Więc co już pod tytułem kupimy uzbrojenie, w przypadku Europy okazało się kruchy. Zobaczymy, czy rzeczywiście Amerykanie spełnią ostatecznie tą groźbę i wszystkie te Tą broni uzbrojenie, które kupiliśmy dla Ukrainy, rzeczywiście w stu procentach przekierują. Bo jeżeli tak, no to sprawa jest jasna, wiara w to, że Amerykanie będą naszymi, naszym bezpieczeństwem jest zerowa. No bo jeżeli nie możemy liczyć na części, na sprzęt, na amunicję, bo nie, bo coś tam, bo będzie potrzebne, no to to nie jest żadne bezpieczeństwo. Tematu Ukrainy już w Stanach nie ma w ogóle? Temat Ukrainy jest, tylko że Trump uważa, że Ukraina też im przeszkadza. Więc, więc myślę, że do tematu Ukrainy niedługo się wróci, bo Rosjanie bardzo chętnie teraz na takim wzmożeniu Trumpa e, będą chcieli korzystać. Zwłaszcza, no, że Zeleński rozegrał Trumpa pokerowo, jeżeli chodzi o kraje Zatoki. Bo wtedy, kiedy Trump wyśmiał e, po prostu propozycja e, ze strony mm, Ukrainy do startu dronów, e, dogadał się z państwami Zatoki, i Systemy obrony przeciwdronowej błyskawicznie, nawet kosztem częściowo ukraińskiego bezpieczeństwa no zostały wysłane, zamontowane i aktualnie tam działają. E, to oznacza, że państwa zatoki podpisały różne umowy dotyczące e, obrony z Ukrainą kosztem Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o drony, a Ukraina tak. Pan profesor Daniel Boczkowski Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku był z nami i grono studentów, jak pamiętam i jak się domyślam. Bardzo panu i państwu dziękuję za udział w naszym programie do usłyszenia, panie profesorze. Dobrego dnia. Reklama. Już dziś, łopatka wieprzowa rzeźnik Cena przed obniżką 15,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji Lidl, to się opłaca.